Ogień zagarnia suche drewniane kłody Trzaska, mlaszcze pożerając drewno i mnie Skwiercze Smród palonych włosów i wełnianego swetra Wżera się w obolałe nozdrza Temperatura rośnie I już wiem, jak czuła się moja prababcia spalona na stosie Krzyk zamiera mi w gardle Powietrze, jak gorąca lawa, parzy wnętrze ust Krtań Spływa w płuca Otworzyłam oczy i gwałtownie nabrałam powietrza jeszcze chwilę czułam piekący ból w gardle i odór płonących włosów. Roman pochylał się nade mną, trzymając moją głowę w ciasnym uchwycie. Co się dzieje? Wychrypiałam i rozkaszlałam się od dymu, którego wspomnienie wciąż czułam w płucach. Miałaś jakiś atak? Darłaś się, jakby cię ze skóry obdzierali i uderzałaś głową o podłogę, powiedział niepewnie. Spalili ją żywcem. Szepnęłam, przypominając sobie wszystko. Klątwa ostatniego tchnienia. Tuż przed śmiercią musiała mieć na sobie korale. Wystarczająco blisko ciała, by zdołała je powiązać ze swoją jaźnią. Kto? Zadał proste pytanie. Otworzyłam usta i zaraz je zamknęłam, nie wydając z siebie dźwięku. Nie znałam odpowiedzi Widziałam wszystko jej oczami, ale nie miałam pewności kim była Kim i kiedy Ale chyba wiedziałam gdzie Czy jest tu piec zdolny pomieścić całego dorosłego człowieka? Zapytałam Roman zerknął w stronę kuchni Piec chlebowy lub taki do pizzy pomieściłby człowieka Przypomniałam sobie zapach przypraw korzennych, zanim stłamsił go smród palonych włosów Do pierników Możesz wstać? Zapytał Roman ciągle trzymając moją lekką uniesioną głowę Ostrożnie zaczęłam się zbierać z podłogi Pociągnął mnie za ręce, pomagając podnieść się do pionu Miałam dziwne skurcze i mrówki w całym ciele Ślad po tym, jak głęboko wgryzła się we mnie magia klątwy Znów się rozkaszlałam, pozbywając się z płuc echa dymu. Mogłabym przysiąc, że poczułam jego zapach od nowa. Upiorne. Cieszę się, że weszłaś pierwsza. Powiedział Roman, marszcząc nos. Może zapach nie był tylko złudzeniem. Nie wiem, czy też by cię dopadło, nawet gdybyś wszedł pierwszy. Klątwa ostatniego tchnienia celuje w wiedźmę albo kogoś magicznie kompatybilnego lub spokrewnionego z wiedźmą. To jak ostatnie słowo podczas gwałtownej i brutalnej śmierci. Nie wymaga nawet świadomego rzucenia klątwy przez ofiarę. Żeby ktoś wiedział, co ją spotkało i ją pomścił? I czuł się ostrzeżony. Czytałam, że niektórych wiosek i miast wiedźmy unikały przez całe dziesięciolecia po procesach czarownic. Tak liczne były klątwy w okolicach, gdzie spalono nieszczęśnice. Zostaje tylko sprawdzić, kto dokonał tu żywota. Między wysoką, masywną lodówką a blatem z kuchenką elektryczną i z lewem dostrzegłam solidne, białe drzwi. Otworzyłam je. Za nimi znajdowała się przeszklona, klimatyzowana spiżarka i ogromny piec zajmujący niemal całą ścianę. Żeliwne drzwiczki miały prawie metr szerokości i może 70 centymetrów wysokości. Dotknęłam bielonych cegieł. Wciąż były letnie. Założyłam rękawiczki i ostrożnie odblokowałam skobel. Ledwie rozszczelniłam klapę, smród wydostał się na zewnątrz. Spalony tłuszcz, popiół, coś chemicznego. Na wewnętrznej stronie drzwiczek zobaczyłam warstwę zwęglonej tkanki. Otworzyłam je szeroko i zajrzałam do wnętrza. Bez latarki widziałam tylko zarys, ale nie miałam wątpliwości, na co patrzę. Ciało nie spaliło się na proch. Piec nie osiągał chyba aż tak wysokiej temperatury, ale niewiele zostało na kościach. Zwłoki były zwęglone, ręce uniesione, jakby ofiara wciąż drapała ścianki pieca Nie dało się określić płci czy wieku, bo z twarzy nie zostało zupełnie nic Ale wizje sklątwy dotyczyły kobiety i to musiała być ona Cholera, jak ją stamtąd wyciągniemy? Zapytał Roman Ostrożnie, a najlepiej zostawmy to Bognie Ktoś musi po nią pojechać ja chyba jeszcze nie dam rady, powiedziałam. Wciąż pękała mi głowa i czułam się roztrzęsiona. Poza tym klątwa mogła wracać flashbackami jeszcze przez godzinę czy dwie. Nie chciałam być wtedy za kierownicą. Wampir z komórką w dłoni wyszedł ze spiżarni. Przymknęłam drzwiczki pieca. Mimo klimatyzacji zapach będzie wyczuwalny w tym pomieszczeniu jeszcze długo. Poczułam, że jest mi słabo. Musiałam wyjść na świeże powietrze. Siedziałam na ławce na werandzie i obserwowałam Romana, który chodził między drzewami w poszukiwaniu zasięgu. Brałam pod uwagę, że nie zdoła się połączyć i będzie musiał wyjechać z Eksenwaldu, by komórka znów zadziałała. Potrzebowałam chwili na dojście do siebie. Drżały mi wszystkie mięśnie i kasłałam jak opętana, by pozbyć się pieczenia w płucach. Żołądek przewracał mi się na wspomnienie wizji i tego, co znalazłam w piecu. Pomacałam włosy, upewniając się, że się nie tliły i że ten smród jest osadem magii. Pocierałam twarz, próbując pozbyć się lepkiego filmu zaklęcia. Najchętniej wykąpałabym się teraz w słonej wodzie, by przepalić je do cna. Roman wrócił po kilkunastu minutach, kręcąc głową. Nic z tego. Nawet gdybyś miał zasięg, też pewnie byś się nie dodzwonił. Uprzytomniłam sobie. Bogna ciągle nie ma aparatu, który działałby po obu stronach bramy Kupiłam go już, ale nie miałam okazji jej dać Logistyka nowej jednostki ciągle była w powijakach Jej siedziba wciąż mieściła się w rozrytej remontem skorupie kamienicy, a ja z zapamiętaniem szukałam ludzi, którzy odnaleźliby się w tej pracy Niektórzy, jak Witkacy czy Bogna, mieszkali w Toruniu i nie chcieli słyszeć o przeprowadzce Jakie jest prawdopodobieństwo, że twoja znajoma wsiądzie do samochodu z obcym człowiekiem? Zapytał. Jak ją znam, nie wsiądzie, ale pojedzie własnym. Jeśli miałabym wybrać, kogo po nią wysłać, byłby to jeden z wilków Borysa. Pracowała z nimi przy masowych grobach latarnika. Jędrkowi ufa bardziej niż większości ludzi. Powinniśmy go zatrudnić jako jej asystenta. Słyszałam, że robi kurs kryminalistyczny. Tak go wciągnęła ta robota. Roman zastanawiał się chwilę. Możemy do niego podjechać i wysłać go po bognę. Nie zostawię miejsca zbrodni bez opieki. Jedź sam. A jak znów zaczniesz odstawiać egzorcystkę? Zaniepokoił się. Wrócę z patolożką i znajdziemy twoje zwłoki z aureolą z mózgu i dekoracją z odłamków czaszki. Musiał być tak nieznośnie obrazowy... Pochyliłam się, obejmując pulsującą głowę dłońmi, gdy nagle wróciło uczucie żaru wżerającego się w skórę. Żyjesz? Zapytał Roman. Ostrożnie skinęłam głową. Teraz już dokładnie wiem, czego mi życzy Hexlerowa. Jedź. Wytrzymam tu sama przez godzinę. Rozejrzę się po domu. Może coś znajdę. Chcesz wrócić do środka? Uniósł brew w powątpiewaniu. Mamy morderstwo, Roman. Klątwa nie raczyła wskazać winnego, a nawet gdyby to zrobiła, wciąż potrzebowałabym dowodów. Wstałam z ławki. Zakręciło mi się w głowie. Musiałam lekko pozielenieć, bo wampir powiedział tylko Jeśli zażygasz miejsce zbrodni, nigdy sobie nie wybaczysz. Dobrze, że nie zjadłam tych ememsów, mruknęłam. Nie mogłabym ich odżałować Po kilku minutach mdłości i zawroty głowy minęły Znów byłam w trybie psa śledczego Roman energicznie pomaszerował do samochodu Miałam nadzieję, że trop zdrażetek wciąż był wyraźny I nie zostanę tu sama na noc Kiedy on będzie się błąkał między pułapkami wiedźmy Zanim pojawiła się Bogna Wiedziałam już sporo o Johannie Lepkuchen. Odkryłam, z czego jest najbardziej dumna Zwykle ludzie eksponują to, czym się szczycą na wysokości oczu i dla Johanny była to kolekcja książek kucharskich jej autorstwa. Wszystkie dotyczyły słodkich wypieków, a aż trzy traktowały wyłącznie o piernikach, piernikowych domkach, pieczeniu tradycyjnych pierników. Najwyraźniej była specjalistką. Wiedziałam też, że jest kobietą majętną i zapracowaną. Jej kalendarz zapełniały notatki dotyczące klientów, zleceń i pokazów. Zwłaszcza grudzień miała zapchany po brzegi. W końcu kiedy, jak nie pod koniec roku, można zbić majątek na sprzedaży domków z piernika lub piernikowych zamków, wielopiętrowych rezydencji, pałaców, wymyślnych rzeźb? Znalazłam plany konstrukcyjne niemal tak szczegółowe jak projekty architektoniczne, z wyliczeniami co do milimetra i skomplikowaną strukturą rozrysowaną na setki elementów, które potem cukierniczka dopasowywała i sklejała za pomocą lukru lub karmelu. Terminarz zawierał jeszcze kilka zapisków na styczeń, zanotowanych w wolnych okienkach po Sylwestrze. Był 5 stycznia, a to rodziło pytanie, gdzie u tak znakomicie zorganizowanej osoby podział się jej nowy kalendarz. Szafę Johanny wypełniały eleganckie ubrania dla pięćdziesięciolatki z klasą. Dobrej jakości tkaniny, uniwersalne, ponadczasowe. Kolory podstawowe, czyste i intensywne. Przesunęłam dłonią po czerwonym swetrze z angory i wspomnienie smrodu palonej wełny znów ścisnęło mi żołądek. Mieszkała sama, ale znalazłam ślady gości. Plastikowy pierścionek ze śrubkami i ćwiekami zatopionymi w pękatym oczku raczej nie był w stylu gospodyni. Podobnie męska koszulka di totenhausen w rozmiarze L. Sprawdziłam kolekcję winyli w salonie. Ani śladu czegoś choćby podobnego do niemieckiej kapeli. Raczej Sinatra, Ella, Nina Simon. Koszulka tkwiła wciśnięta między materac A drewnianą ramę łóżka Pościel na łóżku była skołtuniona Przykryta niedbale narzuconym kocem Kompletnie nie pasowało to do skrupulatnie wysprzątanego domu wiedźmy Którą podejrzewałam o lekkie OCD Nawet bieliznę w szufladzie miała pozwijaną w równiutkie pakieciki I ułożoną kolorami Od białego poprzez inne barwy do czarnego Ktoś taki nie zostawia niepościelonego łóżka. Chyba, że coś jej przeszkodziło, albo to nie ona kotłowała się w pościeli. Dopóki Bogna nie powie mi, czyje zwłoki są w piecu, mogłam tworzyć prawdopodobne wersje wydarzeń. Jednak, nawet pomijając trupa, nie trudno było w tym schludnym domu znaleźć ślady przestępstwa. Okruchy, niestarannie pozamiatanego szkła przy szafkach w kuchni, wyłamany zamek sekretarzyka w salonie. Najciekawiej prezentował się sejf ukryty w podłodze w garderobie. Wykładzina była pocięta. Dookoła leżały przypadkowe narzędzia, od śrubokręta i młotka, po szpatułki do pieczenia i tasak, a na czarnym lakierze drzwiczek widniały liczne rysy i jedno spore wgłębienie. Najprawdopodobniej pory koszytującej kuli, którą znalazłam wbitą w ścianę. A zatem w domu użyto broni palnej. Czy należała do Johanny, czy przyniosły ją dzieciaki? I czy ciało w piecu miało w sobie kulę? Wizja nic o tym nie wspominała, ale magia czasami pomijała takie rzeczy. W końcu to nie kula zabiła ofiarę, ale ogień i dym. Na tym etapie było za wcześnie na mocne hipotezy i teorie. Zbierałam informacje i elementy, z których jeśli nie zawalę, zdołam ułożyć przebieg wydarzeń zgodny z prawdą. Ale intuicja potrzebtywała mi wersje bardziej i mniej prawdopodobne. Postawiłabym lewą rękę na to, że Greta i Hans tu byli Ich samochód uderzył w most ledwie kilometr stąd Wybierali się tu Mieli plan zdobycia skarbu I coś w chaotycznej i nieprzemyślanej próbie włamania do sejfu pasowało mi do nich Czy zostali przyłapani przez Johannę na gorącym uczynku? A jeśli tak, to czy Greta zginęła w piecu? Gdzie się podział Hans? I gdzie była wiedźma? Uciekała przed karą i zemstą rodziny nastolatki? A może i owszem, zostali przyłapani, ale wykorzystali przewagę liczebną. Tylko czy dwoje dzieciaków z niezbyt utalentowanych magicznie rodzin pokonałoby w bezpośredniej walce wiedźmę, która przygotowała tak skomplikowaną i ambitną obronę w lesie? A może było jeszcze inaczej? Koszulka di Tottenhosen, skołtuniona pościel, czy Hans miał romans z Johanną? A jeżeli tak, czy Greta o tym wiedziała? Czy pokojówka miała rację i tych dwoje łączyła fizyczna bliskość? Może wcale nie chodziło o skarb, ale o zazdrość? Kto właściwie rzucił klątwę? Greta pochodziła ze starej rodziny. Nie musiała nawet mieć wybitnych zdolności magicznych. Takie rodziny znały klątwę i często nosiły ją w sobie od maleńkości jako rodzaj polisy. Czasami z czarnym twistem. Wtedy zabójca sam szybko padał trupem. W domku były tylko jedne zwłoki. Krążyłam po pomieszczeniach, ale zamiast odpowiedzi gromadziłam tylko nowe pytania. I miałam coraz silniejsze ciarki. Magia pełzała mi po plecach, gdy dotykałam przypadkowych rzeczy, jakby próbowała wymusić kolejne wizje. Te jednak nie przychodziły. Może powinnam ściągnąć Witkaca? Może nie tylko klątwa została po ofierze i jej sfrustrowany duch biegał teraz wokół mnie, próbując mi powiedzieć, kto odpowiada za zbrodnie. O ile pamiętał. Bitkacy mówił, że zwykle nie pamiętają, bo tracą wspomnienia ostatnich minut czy godzin, jakby były zbyt intensywne i przepalały klisze. Omijałam spiżarkę i piec, skrupulatnie przeglądając wszystko inne. Nie zauważyłam, kiedy całkiem się ściemniło. Nagle usłyszałam hałasy na dworze. Wyszłam na werandę z glokiem w dłoni, w pełni świadoma, że jeśli to Johanna wracała do domu, mam przekichane. Na jej terytorium, z jej magią spowijającą dom i okolice, mogłabym mieć bazukę, a i tak byłabym niemal bezbronna. Schowałam broń, rozpoznawszy ostry ton upomnienia w kobiecym głosie. Sprowadzenie Bogny zajęło Romanowi prawie dwie godziny. Zawinął po drodze po jętrka, którego masywna sylwetka dominowała teraz nad nimi dwojgiem. Zamiast jechać dłuższą drogą, a potem przedzierać się przez dwa kilometry pułapek, Roman wybrał trasę przez wioskę. Zostawili samochody przy zablokowanym moście. Maszerowali, objuczeni noszami i kontenerami do pracy terenowej, które Bogna zwykle woziła w bagażniku. No tak, w końcu będą zmuszeni nieść zwłoki. Bogna wskoczyła na werandę. W luźnej, puchowej kurtce jaskrawo-pomarańczowej barwy w lesie byłaby widoczna z odległości kilometra. Ścięła włosy krócej niż zwykle, z jej kształtnej czaszki sterczały ledwie dwa lub trzy centymetry ciemnego jeżyka. Oczy wydawały się jeszcze większe, a grube brwi przykuwały uwagę jak wronie skrzydła. Przywitała się oszczędnie, założyła ochraniacza na buty i niebieskie rękawiczki i kazała się zaprowadzić do zwłok. Ostrzegłam ją przed klątwą ostatniego tchnienia. To, że dopadła mnie, nie oznaczało, że już się wypaliła. Bogna ze swym talentem do rejestrowania sygnałów emanujących z ciał zmarłych mogła być idealnym odbiornikiem. Wzruszyła jednak ramionami i powiedziała. Nie byłby to pierwszy raz. Z klątwą czy bez ciała gadają i nie zawsze wiedzą, co to przestrzeń osobista. Nie dociekałam, co dokładnie miała na myśli. Bogna nie marnowała czasu na pogawędki. Komenderowała Jędrkiem, jakby został jej oficjalnym asystentem i szukała najlepszego sposobu na wydobycie zwłok z pieca. Okazało się, że nie znajdą lepszej metody niż ta, którą stosowali piekarze do wyciągania chleba czy Johanna do wyjmowania pierników. Jędrek ujął długą i szeroką drewnianą deskę z uchwytem, który upodabniał ją do łopaty i wspólnie wsunęli ją ostrożnie pod spalone na skwarek ciało. Zemdliło mnie od mlaszczącego odgłosu, z jakim mniej wysuszony tułów odrywał się od paleniska. Wyjęcie całych szczątków zajęło im czterdzieści minut. Zanim Bogna zaczęła oglądać zwłoki, zajrzała jeszcze raz do pieca i ostrożnie wymiotła popioły i węgielki do dużego pojemnika. Sprawdziła też drugą komorę, znajdującą się pod tą, w której spłonęła ofiara. Ktoś był zdeterminowany, ale niezbyt bystry. W tej komorze, wskazała Górną, w ogóle nie powinno być drewna czy ognia. Pali się w niższej, podnosząc temperaturę w tej powyżej, gdzie piecze się chleb. Nie wiem, czy ktoś nie miał pojęcia, jak to działa, czy myślał, że w ten sposób pozbędzie się zwłok. Ona jeszcze żyła, kiedy trafiła do pieca. Wymknęło mi się. Ona? Zapytała Bogna, gotowa wpisać dane w odpowiedniej rubryczce na formularzu. Nie wiem ale wiem, że żyła i płonęła żywcem. Dusiła się dymem. Na drzwiczkach znajdziesz jej spalony na skórek, Kopała w nie, a na stropie komory są ślady jej paznokci. Potworna śmierć. Skrzywiła się. Kucnęła obok szczątków ułożonych na desce i delikatnie przesuwała po czaszce dłońmi w niebieskich rękawiczkach. Nie byłam pewna, czy korzystała teraz ze swojej magii związanej ze śmiercią, czy przeprowadzała oględziny zgodnie z wyuczoną wiedzą medyka sądowego. Może sama tego nie rozróżniała. Czy w ogóle potrafiła rozłączyć te dziedziny? Zmarli szeptali, a ona umiała słuchać. Wykorzystywała oba atuty, wiedzę i talent magiczny, by zostać najlepszą patolożką, z jaką zdarzyło mi się pracować. Zgadzam się, że to kobieta. Starsza, sądząc po zębach. 40-50 lat. Temperatura była dużo niższa niż w piecach krematoryjnych, więc wciąż da się sprawdzić DNA. Zabezpiecz szczoteczkę do zębów czy szczotkę do włosów właścicielki domu, by przeprowadzić analizę porównawczą. Zarządziła. Jesteś pewna, że 40-50, a nie dajmy na to 16? Zapytałam. Uniosła wyrazistą brew. W dniu, w którym nie zdołam odróżnić szczątków dorosłej kobiety od szczątków nastolatki, moja starcza demencja będzie już zbyt zaawansowana, bym mogła dalej wykonywać ten zawód, stwierdziła cierpko. Skinęłam głową i rozejrzałam się w poszukiwaniu Romana. Wygląda na to, że ciągle brakuje nam pary nastolatków, powiedziałam. Pięknie. Hexlerowa będzie zachwycona. Ca. Zwłaszcza kiedy znajdziemy ich odciski na miejscu zbrodni. Dotarło do mnie, że gdyby nie matka Grety i Hansa, pewnie nie znaleźlibyśmy zwłok. Nie na to zapewne liczyła. Znakomity zwrot akcji. Teraz naprawdę zamierzałam się przyłożyć do szukania gówniarzy. Opuszczaliśmy dom wiedźmy tuż przed północą. Bogna i Jędrek spakowali wszystko do furgonetki i pojechali do tornu, gdzie w zaprzyjaźnionym zakładzie pogrzebowym z samego rana patolożka miała dokonać dokładnych oględzin zwłok. Na odchodnym zabezpieczyłam dom zaklęciem ochronnym. Było skuteczniejsze niż żółte taśmy na drzwiach. Poza tym dzięki niemu będę wiedziała, jeśli ktoś wróci na miejsce zbrodni. Kiedy Bogna z Jędrkiem wynosili ciało, Roman gdzieś zniknął i teraz stałam w środku nocy, w Hexenwaldzie, przed domem wiedźmy, czekając na wampira, który wziął kluczyki do samochodu. Może sprawiła to moja wyobraźnia, ale wydawało mi się, że wraz z ciemnością magia tego miejsca rośnie. Czułam ją na skórze, stawiającą włoski dęba, szorstką, chłodną, badającą. Nie byłam tutajszą wiedźmą. Nie emanowałam magią tego lasu. Nie miałam pewności, jak las się na to zapatruje Wolałam więc zniknąć stąd przed godziną duchów Kiedy Roman wrócił, pachniał krwią A jego oczy błyszczały dziwnie intensywnie Nie pytałam Może Heksenwald i z niego wyciągał coś pierwotnego Dotarłam do domu po pierwszej Zbyt zmęczona, by rozmawiać, jeść czy nawet wejść pod prysznic W moich snach huczał ogień, a dym gryzł w oczy i nawet przemknęło mi przez myśl, że mieszkam z dwoma pyrami, w tym niecałkiem panującą nad swoimi mocami dziewczynką, więc może warto byłoby sprawdzić, czy ten dym nie jest prawdziwy, ale nie miałam siły zwlec się z łóżka. Dopiero o świcie, z głową pełną świeżych koszmarów o spaleniu na stosie, weszłam pod prysznic usunąć z siebie resztki klątwy ostatniego tchnienia. Ale to nie wystarczyło, by pozbyć się z pamięci potwornych obrazów. Większość informacji, jakimi dysponowałam na temat Johanny Lepkuchen, pochodziła z akt i z oskarżeń Hexlerowej. Tymczasem Bogna na dzień dobry powitała mnie stwierdzeniem, że jeśli nie chcę czekać kilka tygodni na potwierdzenie tożsamości ofiary badaniami DNA, to byłoby dobrze, gdybym zdobyła jej historię medyczną czy dentystyczną. Obie mogłyśmy się domyślać, że ofiara jest wiedźmą z lasu, ale potrzebowałyśmy potwierdzenia i dowodów. Łatwo powiedzieć. Skontaktowałam się z jemiołą w sanktuarium, ale Johanna nigdy nie była jej pacjentką W tamtym regionie preferują zwykle tradycyjne znachorstwo i formy leczenia, którym nie towarzyszy zakładanie karty pacjenta Stwierdziła Nie mieszkała tam od zawsze Miałam nadzieję, że mi się poszczęści Przyznałam Czy Johanna mogła bywać u lekarza czy dentysty w realnym mieście? Za mało o niej wiedziałam, by odpowiedzieć na to pytanie i to należało zmienić. Minęłam Wernigrodę i zatrzymałam się dopiero w niewielkiej wiosce przycupniętej między miastem a lasem. Zaparkowałam przy moście. Samochód Hansa nadal tkwił wbity w słupek. Nie umiałam powiedzieć, czy takie mieli tu tempo załatwiania spraw, czy nikomu nie przeszkadzało, że most jest zablokowany od tygodnia. A może nawet komuś było to na rękę. Czy gdyby był przejezdny... Ktoś pojawiłby się u Johanny wcześniej? Postanowiłam zacząć od domku najbliżej mostu. Tego, w którym wczoraj zniknęła dziewczynka w czerwonym płaszczyku. Zapukałam do ciemnozielonych drzwi z okazałym wieńcem z ostro krzewu wiszącym nad Judaszem zamontowanym zaskakująco nisko. Przez chwilę odpowiedzią była cisza. Może przyszłam za wcześnie? Dla niektórych dziewiąta to środek nocy. Potem usłyszałam ciche szuranie i kliknięcia zamków. Drzwi się otworzyły. Na progu stała najmniejsza staruszka świata. Mierzyła nie więcej niż metr czterdzieści. Sucha, zgarbiona, z białym puszkiem włosów wymykającym się spod wielkiego czepka, który upodabniał ją do dorodnego grzyba. W kwiecistej koszuli nocnej, bamboszkach z futerkiem otaczającym kostki i z drewnianą laską w powyginanych artretyzmem dłoniach wyglądała na drobną i kruchą. Dzień dobry, nazywam się Dora Wilk, jestem namiestniczką w Tornie, prowadzę śledztwo w okolicy i bardzo chciałabym z panią porozmawiać Powiedziałam na powitanie O rany, aleś ty wielka! Sapnęła zadzierając głowę Obrzuciła mnie krytycznym spojrzeniem, po czym otworzyła drzwi szerzej No wejdź, wejdź, tylko uważaj na głowę Słuszna uwaga Futryna miała najwyżej metr osiemdziesiąt, łącznie z progiem. Musiałam się schylić, by nie przydzwonić czołem. Zdejmij buty i zostaw na wycieraczce. Kto wie, ile błota naniesiesz na tych wielkich podeszwach? Powiedziała, marszcząc krytycznie nos. Zaskoczona spojrzałam na swoje stopy. Nigdy nie myślałam o nich jako o wielkich. Rozmiar czterdzieści jeden, raczej adekwatnie do metra osiemdziesiąt wzrostu. Posłusznie rozsznurowałam glany i odstawiłam je na wycieraczkę. W czerwonych frotowych skarpetkach z reniferkami na kostkach pomaszerowałam zaszurającą bamboszami staruszką. Zaprowadziła mnie do saloniku, który wyglądał jakby wybuchła w nim kwietna bomba. Kanapa, fotel, zasłony, dywan, poduszki – wszystko pokrywały kwiaty w intensywnych kolorach. Każdą niezakwieconą przestrzeń wciąż zajmowały dekoracje świąteczne. Siadaj, nie mam już zdrowia do zadzierania głowy. Mruknęła starowinka i usadowiła się w fotelu. Usiadłam na kanapie naprzeciwko niej i zapadłam się głęboko w gąbkę siedziska. Mogłam się w tym domku nabawić kompleksu Gullivera. Czego chcesz od starej kobiety? Zapytała. Chciałabym się czegoś dowiedzieć o Johannie Lepkuchan, wiedźmie z lasu. Skrzywiła się i nic nie powiedziała. Czekała Byłam wczoraj w jej domu Znalazłam w środku zwłoki Podejrzewam, że mogą należeć do niej, ale muszę je zidentyfikować Karta dentystyczna czy dokumentacja medyczna bardzo by mi pomogły Jej sękate dłonie mocniej zacisnęły się na lasce Jak zginęła? Zapytała, patrząc na mnie czujnie Zrozumiałam, o co pyta Brutalnie nie mogę dzielić się szczegółami w trakcie trwania śledztwa, ale to była straszna śmierć. Kiwnęła głową. Zdałam. Wiedziała o klątwie. I wiedziała, że to ja ją uaktywniłam. Johanna po śmierci dawała mi glejd wiarygodności. W końcu jeszcze żyłam. Mówisz, że szukasz zabójcy? A ja słyszałam, że wynajęła cię Hexlerowa. Jak nic, żebyś wyciszyła sprawę, skoro najpewniej zawinił ten jej pomiot szatański. Uśmiechnęłam się chłodno. Jestem namiestniczką tornu i nie można mnie kupić, jeśli to pani sugeruje. Wezwała mnie do poszukiwań swoich dzieci. Być może nie przewidziała, dokąd mnie te poszukiwania zaprowadzą i nic z tym nie może zrobić. Chcę sprawiedliwości dla ofiary i tego, żeby zabójca, kimkolwiek jest, odpowiedział za swoje czyny przed sądem. Jeśli Hexlerowa liczyła na coś innego, cóż, przeliczyła się. Pokiwała głową. Porozmawiaj z ptakami. One wiedzą więcej niż ktokolwiek z nas. Powiedziała takim tonem, jakby każdy ucinał sobie pogawędki z ptactwem przy dowolnej okazji. Tak zrobię, odparłam, ale chętnie posłuchałabym, co pani ma do powiedzenia. Była pani jej najbliższą sąsiadką. Pani Leonora Gans, z tych Gansów, dodała. Szukałam w pamięci jakiejkolwiek informacji o Gansach, ale nic mi nie przychodziło do głowy. Poza tym, że po niemiecku Gans to gęś. Nieco inaczej spojrzałam na drobnokościstą, niewielką kobietę. Czy miała lżejsze kości niż myślałam? Już trochę za stara jestem, żeby się zmieniać. Reumatyzm odebrał mi frajdę z latania. Powiedziała, jakby czytała mi w myślach. Gdybym była młodsza, nie dopadliby jej, możesz być pewna. Wyczułam, że dzieje się jej krzywda, ale nie mogłam nic zrobić. Był środek nocy, a ja już nie mam wystarczająco siła ani magii, by ruszyć komukolwiek z odsieczą. Zanim zdołałam wezwać syna, było za późno. Wiedziałam, że Johanna nie żyje. Nigdy nikogo nie skrzywdziła, ale to nie powstrzymało ludzi wcześniej ani teraz, prawda? Czyli jest pani pewna, że zwłoki w domu należą do Johanny? Zauważyłam. Nie inaczej. Wiem, wiem, wy ludzie musicie mieć dowody. Słowo starej kobiety i klątwa, której doświadczyłaś na własnej skórze, nie wystarczą. Westchnęła i zamyśliła się. Miała wypadek samochodowy kilka lat temu, zanim jeszcze się tu sprowadziła Sprawdź jej prawe kolano Zawsze jej dokuczało na zmianę pogody Mówiła, że jest sztuczne i że ma śruby w nodze Złamała też wtedy nos i straciła kilka przednich zębów Uderzyła głową o kierownicę Wstawiła nowe, wyglądały jak prawdziwe, niewyjmowane, tylko takie na śrubach To była dobra kobieta Nie wadziła nikomu a i tak zawsze jakaś łajza musiała się przyplątać. Wie pani o wcześniejszych oskarżeniach? Pewnie, że wiem. Wszyscy wiedzieliśmy. I nie potrzebowaliśmy sądu, żeby wiedzieć, że są z dupy wzięte. Gdyby zrobiła dziesiątą część tego, co ją tamten gudłaj oskarżał, aura by ją zdradziła. A las by nam powiedział, gdyby była zagrożeniem dla naszych dzieci. Skinęłam głową, by wiedziała, że się z nią zgadzam. A jak było z dziećmi od meclerów? Zapytałam. Syknęła gniewnie i wyciągnęła pomarszczoną szyję jak gęś szykująca się do ataku. Gowniane pomioty piekieł! Prychnęła i splunęła przez ramię. Zwłaszcza ten chłopak. Ciągle się tu kręcił. Spokoju jej nie dawał. Ubzdurał sobie skarb. Jakby jakiś był. A nie było żadnego? A nie było... Może słyszał coś o ugodzie, o pieniądzach, które przyznał jej sąd. Może inne plotki. Ale to bzdura. Ugoda to były grosze. Odszkodowanie za stracone mienie. Za jej cukiernię, szopkę i kozę, które spalił tamten gnojek, by ją zastraszyć. Nie starczyłoby nawet na odbudowę. Wyniosła się więc z tornu tutaj, żeby mieć spokój. Ale i tu jakaś gnida ją znalazła. Johannie nie brakowało pieniędzy. Dobrze zarabiała na pracy swoich rąk. Książki kucharskie były popularne i sporo ich sprzedała, ale nie ma mowy o żadnym skarbie. Dzieciak miał jakieś urojenia. Kręcił się tu bez przerwy, odkąd zamówiła nową kuchenkę. Przywiózł ją furgonetką ze sklepu i pomógł ją zamontować. Jakby wiedziała, do czego to doprowadzi, ominęłaby sklep w Wernigrodę i przytachałaby ją z tornu na plecach. Łaził, kopał po lesie na jej terenie. Próbował się włamywać wzdychał, jakby był wielce zakochany. Głupek. I syn głupków. Bo kiedy Johanna skontaktowała się z nimi i powiedziała, że syn